Rozdział 62 Moroni z niewielką liczbą żołnierzy maszeruje na pomoc Pachoranowi do kraju Gideon. Ludzie Pachusa i rojaliści, którzy odmówili obrony swego kraju, są skazani na śmierć. Pachoran i Moroni odzyskują Nefichach. Wielu Lamanitów przyłącza się do ludu Amona. Teankum zabija Amorona i sam ginie. Lamanici zostają wyparci z kraju i nastaje pokój. Helaman powraca do nauczania i służby w kościele. Otrzymawszy ten list, Moroni podniósł się na duchu i radował się wiernością Pachorana, że nie zdradził on wolności ani sprawy ojczyzny. Ale też bolał nad niegodziwością tych, którzy wypędzili Pachorana, odbierając mu urząd naczelnego sędziego. Bolał, że powstali przeciwko swej ojczyźnie i przeciw swemu Bogu. I stało się, że Moroni zabrał z sobą niewielką liczbę żołnierzy, jak chciał tego pachoran, przekazał dowództwo nad resztą swej armii Lechiemu i Teankum i podjął marsz do Gideon. I w każdym mieście, przez które przechodził, wywieszał sztandar wolności i zbierał wszelkie siły w marszu do Gideon. Tysiące gromadziły się pod jego sztandarem, chwytając za broń w obronie wolności, aby nie dostali się do niewoli. I tak Moroni zebrał w swym marszu ilu mógł żołnierzy. A kiedy przyszedł do Gideon i połączył swe siły z siłami Pachorana, okazało się, że byli bardzo liczni, liczniejsi nawet niż armia Pachusa, króla buntowników, który wypędził wolnościowców z Zarahemli i zagarnął ten kraj. I stało się, że Moroni i Pachoran poszli ze swymi armiami do Zarachemli, by walczyć o miasto Zarachemla i stoczyli bitwę z armią Pachusa. I Pachus został zabity, jego żołnierze wzięci do niewoli, a Pachoranowi przywrócono urząd sędziego. I ludzi Pachusa, jak też uwięzionych rojalistów, wzięto pod sąd według prawa. I według prawa stracono ludzi Pachusa i rojalistów, którzy nie chcieli bronić ojczyzny, lecz walczyli przeciw niej. Tak ścisłe przestrzeganie prawa było konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwu. A kto był przeciwny niepodległości kraju, zgodnie z prawem zostawał bezwłocznie skazywany na śmierć. Na tym kończy się trzydziesty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego, podczas którego Moroni i Pachoran przywrócili pokój pośród swego ludu w Zarachemli, każąc śmiercią wszystkich, którzy nie byli wierni sprawie wolności. I na początku 31. roku panowania sędziów nad ludem Nefiego Moroni zarządził, aby zaraz posłano Halamanowi żywność oraz 6 tysięcy żołnierzy dla pomocy w utrzymaniu tamtej części kraju. I zarządził, aby dosłano armią Lechiego i Teankum 6 tysięcy żołnierzy z dostateczną ilością żywności. I dokonano tego wszystkiego, aby wzmocnić obronę kraju przed Lamanitami i Moroni z Pachoranem, pozostawiwszy duży oddział żołnierzy w Zarahemli, podjęli marsz z liczną armią do Nefichach, zamierzając pokonać Lamanitów w tym mieście. I stało się, że maszerując do tego kraju, zagarnęli do niewoli duży oddział Lamanitów, zabijając wielu z nich i zabierając im żywność i broń. I wziąwszy ich do niewoli, zarządzili, aby Lamanici przystąpili do przymierza, obiecując, że nie będą więcej walczyć przeciw Nefitom. A gdy przystąpili do przymierza, posłano ich do Amonitów, aby z nimi zamieszkali I tych, którzy nie zostali zabici, było około czterech tysięcy Odprawiwszy ich, kontynuowali marsz do Nefichach I stało się, że gdy podeszli pod miasto Nefichach, rozbili namioty na równinie Nefichach w pobliżu miasta Moroni chciałby by Lamanici weszli walczyć z nim na równinie ale Lamanici, wiedząc o wielkiej odwadze nefitów i widząc ich wielką liczbę, nie odważyli się wyjść naprzeciw, nie walczono więc tego dnia. Gdy zapadła noc, Moroni pod osłoną ciemności zakradł się na szczyt muru, aby wywiedzieć się, w której części miasta obozowała armia Lamanitów. I zobaczył, że obozowali we wschodniej części miasta przy bramie, a wszyscy spali. I Moroni powrócił do swej armii i rozkazał, aby szybko przygotowano mocne sznury i drabiny do spuszczenia ze szczytu muru do miasta. I Moroni rozkazał, aby żołnierze weszli na mur i spuścili się do zachodniej części miasta, gdzie Lamanici nie obozowali ze swoją armią. I stało się, że tej nocy wszyscy spuścili się do miasta za pomocą mocnych sznurów i drabin i rano cała armia nefitów była w murach miasta. Gdy Lamanici przebudzili się i zobaczyli armię Moroniego w murach miasta, tak byli tym przerażeni, że zaczęli uciekać przez bramę. I gdy Moroni zobaczył, że przed nim uciekają, rozkazał żołnierzom, aby z nimi walczyli i zabito wielu, a wielu otoczono i wzięto do niewoli. I reszta Lamanitów uciekła do kraju Moroni położonego przy wybrzeżu. I tak Moroni i Pachoran zajęli miasto Nefichach, nie tracąc jednego żołnierza podczas gdy wielu lamanitów zostało zabitych. I stało się, że wielu lamanitów wziętych do niewoli chciało się przyłączyć do amonitów i być tak samo wolnymi. I tym, którzy tego chcieli, uczyniono według ich życzenia. Wszyscy ci jeńcy połączyli się więc z amonitami i zaczęli pracować uprawiając ziemię, siejąc wszelkie zboża, hodując różne zwierzęta. I tak nefici zostali odciążeni, gdyż nie musieli troszczyć się o wszystkich jeńców. I stało się, że gdy Moroni zajął miasto Nefichach, wziął do niewoli wielu jeńców, co znacznie zmniejszyło siły Lamanitów I odzyskał wielu Nefitów, będących w niewoli u Lamanitów, powiększając w ten sposób swą armię i poszedł z Nefichach do Lechi I gdy Lamanici zobaczyli, że Moroni szedł z nimi walczyć, opanował ich strach i uciekali przed armią Moroniego i Moroni ścigał ich ze swoją armią z miasta do miasta, aż napotkali armię Lechiego i Teankum. I Lamanici uciekali przed armiami Lechiego i Teankum wzdłuż wybrzeża, aż doszli do miasta Moroni. I w mieście Moroni zgromadziły się wszystkie armie Lamanitów. Był z nimi także Amoron, król Lamanitów. I stało się, że Moroni, Lechi i Teankum ze swymi armiami rozbili obóz wokół miasta Moroni. I Lamanici byli przez nich otoczeni, mając puszczę na południu i wschodzie. I tak rozbili obóz na tę noc, albowiem zarówno Nefitów, jak i Lamanitów wyczerpał długi marsz, nikt więc oprócz Teankum nie próbował żadnego podstępu tej nocy. A Teankum zawziął się na Amorona, gdyż uważał, że Amoron i jego brat Amalikiarz byli przyczyną tej wielkiej i długiej wojny pomiędzy nimi a Lamanitami Wojny, która przeniosła tyle nieszczęść, rozlewu krwi i głodu I stało się, że Teankum w gniewie poszedł do obozu Lamanitów i spuścił się po sznurze z murów do miasta I szedł z miejsca na miejsce, aż znalazł króla i trafił go oszczepem, przebijając tuż przy sercu. Ale król, zanim skonał, przebudził swoje sługi i ścigali oni Teankum, aż go dogonili i zabili. Gdy Lechi i Moroni dowiedzieli się, że Teankum zginął, boleli nad tym, gdyż walczył on mężnie za swą ojczyznę i przeszedł wiele, broniąc wiernie wolności. Ale zginął i poszedł drogą przeznaczenia całej tej ziemi. I rano następnego dnia Moroni uderzył na Lamanitów, zabijając wielu i wypierając ich z kraju. I Lamanici uszli i nie powrócili tym razem walczyć z Nefitami. Na tym kończy się trzydziesty pierwszy rok panowania sędziów nad ludem Nefiego i wieloletni okres wojen, rozlewu krwi, głodu i niedoli. I pośród nefitów miały miejsce morderstwa, spory, rozłam i wszelkie zło, ale ze względu na modlitwy sprawiedliwych i dla dobra sprawiedliwych nefici zostali oszczędzeni. I na skutek długiej wojny między nefitami a lamanitami wielu znieczuliło swe serca, jakkolwiek serca wielu innych stały się wrażliwsze pod wpływem cierpień, że ukorzyli się przed Bogiem w głębokiej pokorze. I gdy Moroni umocnił obronę kraju, dostatecznie zabezpieczając miejsca najbardziej narażone na atak Lamanitów, powrócił do Zarahemli, również Helaman powrócił na ziemię swego dziedzictwa i jeszcze raz pokój zapanował pośród nefitów. I Moroni oddał dowództwo nad armiami swemu synowi Moronichachowi, a sam odszedł do swego domu, by w spokoju spędzić resztę życia. Pachoran objął ponownie urząd sędziego, a Helaman powrócił do nauczania Słowa Bożego, gdyż z powodu tylu wojen i sporów trzeba było znowu zaprowadzić porządek w kościele. Helaman z braćmi poszli więc i głosili Słowo Boże z wielką mocą, przekonując wielu o niegodziwości ich postępowania, że nawracali się, odstępując od swych grzechów i byli chrzczeni, przystępując do Pana swego Boga i stało się, że ponownie zaprowadzili porządek w kościele Boga w całym kraju. Ustanowili przepisy prawa i wybrali sędziów oraz naczelnych sędziów. I nefitom zaczęło się znowu dobrze powodzić, mnożyli się i stawali się znowu silni i bardzo bogaci. Ale pomimo swych bogactw, potęgi i dobrobytu nie wbijali się w dumę i nie ociągali, pamiętając o Panu, swym Bogu, i byli wobec Niego pokorni i pamiętali, jak wielkich rzeczy dokonał On dla nich, że wybawił ich od śmierci, niewoli, więzienia, różnych nieszczęść i że ocalił ich od nieprzyjaciół. I nie ustawali, modląc się do Pana, swego Boga, a Pan błogosławił im zgodnie ze swym słowem, że wzrastali w potęgę i szczęściło im się na tej ziemi. Tak im się działo, gdy Helaman umarł w trzydziestym piątym roku panowania sędziów nad ludem Nefiego.